No, i ten samolot na pierwszy, raz drugi raz. dwa, okej, okej, okej, ej! Tu się nie ma co pierdolić człowiek. Mocny gimon, cztery głowy w moim samochodzie. Jak warzywo po tej trawie, jak na wielodobie. Szczere gówno mam w kutasie, czy na tym zarobię. Wszyscy nie boję, nie pierdolę gram od dziecka. Zawsze mamy swoje palenie, blueberry, setka. Wiedzą, kto ma tu najlepszą trawę na afterkach. Nigdy nie ruchałem żadnej fanki, nawet nie znam sługi tak naćbane, że nie pada im bateria bardzo łatwo kuta się, tu możesz przegrać Pieniądze w obrocie, nie mogę jeszcze mieć dziecka Zakładamy kaptur, jak wychodzę po koncertach Cztery samochody lecą na świeżych numerach Swoje zobaczyłem na melinach i burdelach Na hotelach, willach zawsze największa afera Ogrody to historia, ale aktualny Każdy temat Wileł krew zabrać i stracił zęby na tym Dlatego ziom nie stoją tu kurwa, byle szmaty telegramowy op, blog blok, zawijamy kwiaty Chłop daje cynk, moją tro, my znikamy z mapy W tym mieszkaniu Jebie bumba, polewamy za 6-0 Ani śladu po kurwach, nie ma tu Ani jednej bardzo duży Payment, jebie w kurwe skórę znów przejaraliśmy jest znów nieprzytomne głowy wiozą się nocą po mieście Młody młode szmule stary moc kulowym będzie, mocny aż kokaina I silver hejs na teście Ogrody rockedrola wpierdoliły nam w serce I krzyżą w nim głośno To coś na co nigdy nie napujesz Bije prawo, leje w wódę, lecę w górę Lecę za nim, on nie wykruszy przez snówę. grody mixtape, agrody mixtape, znowu jetlag, tu nie śpi po osiedla Tłupka wysyła SK, ta suka nie jest pewna Nie ściągaj nogi z gazu, bo zacina mi się ekran Bez telefonów, gruzny szmal ze streetu, smak osiedla To nowy bunt, nie używaj słów Cztery głowy w samochodzie leci piękny ból Na melinach tak bez przerwy, ja moje król na salony to zamiana ról Z nimi tak jak zawsze z jednej wasy w nie boho Czy z długimi, mamy gości, można się ustawić Tańczą suki w gębach temu, coś się tu wydarzy Poznałem już kilku gości i widziałem parę twarzy Pan na date, pan na już raz Wiesz jak to wygląda, wiesz, wiesz, jak jest u nas Pan na date, pan na date raz Wiesz jak to wygląda, wiesz, wiesz, jak jest u nas